Cześć, dzień dobry, serdeczne pozdrowienia z Krakowa. Kolejny cudowny dzień festiwalu MasterCard of Camera. Cudowny tym bardziej, ponieważ jest z nami wyjątkowy gość, reżyser jednego z najbardziej pankowych filmów ostatnich miesięcy, bezkompromisowy twórca, cudowny debiutant i wielki fan kina. Korek Bojanowski. Cześć, Korek. Cześć, cześć, dzień dobry. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i też się mega cieszę, że się widzimy na żywo tutaj w Krakowie. Tak, cudowna sprawa. Twój film, utrata równowagi, przy okazji tej premiery spotykamy się, wchodzi na ekrany polskich kin 9 maja, czyli już, już za momencik. Ale z tego, co wiemy, dużo pokazów tego filmu już w różnych miejscach w Polsce się odbyło. Więc może zaczniemy trochę z innej strony. Zazwyczaj takie pytania zostawiamy na koniec, ale w przypadku akurat utraty równowagi jesteśmy bardzo ciekawe, jak ta, prasa, ta trasa promocyjna i te wszystkie seanse w różnych miejscach zostały odebrane, jak widownie reaguje i czy też są zachwyceni filmem tak jak my. <śmiech> bardzo, bardzo dziękuję za te mega miłe słowa. 아 <웃음> Yy, tak, no ja w ogóle tak sobie myślałem, jak yy, myśleliśmy o dystrybucji tego filmu, że kurczę, jego siła gdzieś płynie z energii też ekipy, z energii aktorów, którzy grają w tym filmie i że po prostu że fajnie tą energię tak rozpuścić, zanim film wejdzie do kin. I, i rzuciłem taki pomysł, że zrobić serię przed premier. I myślałem właśnie o tym, taki, o tym trochę jak o takiej trasie koncertowej, że mieliśmy swojego busa z takim wielkim napisem utrata równowagi. Wszyscy jeździliśmy w naszych y, utratowych bluzach i było tak, że rzeczywiście to... Mm, to miało takie te, te, każdy z tych wyjazdów na takiej dużej energii był ze względu na to, bo jeździliśmy zawsze kilkoma osobami, właśnie mamy super taką energiczną ekipę aktorską szczególnie tutaj myślę, że mogę stoić Mikołaja Matczaka mm. I który, który taką energię też właśnie bardzo dużą daje na, na spotkaniach z widzami. I, no i od, odwiedziliśmy kilka albo już kilkanaście miast bo yy, się nas czekają takie przedpremiery i to co ciekawe to, że bardzo jest różnorodna publika, yy, to jest coś co to mnie bardzo zaskoczyło. Myślałem, że jest to film, który, który jest dedykowany jakiejś grupie wiekowej, i wydawało mi się, że, że może osoby nie wiem, w wieku moich rodziców, takie, które są po 60, że nie będą się interesować tym tematem, że ta forma taka. E, taka ostra, taka, taka pankowa dokładnie, e, tak, to, że, że im gdzieś, gdzieś się nie spodoba. I, a okazało się być wręcz przeciwnie, że, że młodzi ludzie to, to tak jakbyś ten super przyjmują, ale też osoby właśnie z tego pokolenia, właśnie moich rodziców na przykład, też, też przyjmują to, przy jej to bardzo ciepło. I to było, to było ciekawe, bo, bo rzeczywiście jest tak, że bardzo mocno widać podział, co dla mnie jako dla twórcy jest super ważne, że jest oczywiście rozmawiamy o tym temacie, ale też rozmawiamy o formie. Filmowej w przypadku tego filmu, że dużo pytań pada o muzykę, o dźwięk, o, o zdjęcia, o tego Macbeta, który gdzieś tam Temu, wokół którego ten projekt został zbudowany. No i oczywiście, i wiele pytań o temat. I tutaj, jeżeli chodzi o temat, to rzeczywiście ci, ci te osoby, na przykład z moich rodziców, no to pytają, że, że w ogóle syn też nie zdawał sprawy, że tak jest. Że mimo, że wydawałoby się, że to są osoby, które, które tym bardziej powinny znać takie metody ze swoich lat studenckich, to się okazuje, że dla nich to jest jakieś szokujące. Ale to, co, to, co było takim dla nas super zaskoczeniem, poza tym, że Rzeczywiście było tak, że w, w, chyba wszyscy zostawali na, na tych rozmowach i, i w, wytrwali do końca większość. To, to było zaskoczeniem, że okazało się, że temat, który ja myślałem, że jest hermetyczny, że mówi o aktorstwie, mówi o bardzo specyficznej grupie ludzi w bardzo specyficznym momencie życia, czyli dyplomie, to że, że jest to właśnie temat, który może, może wydawać się być nieuniwersalny, a okazało się być wręcz przeciwnie, że bardzo dużo osób bierze ten film bardzo osobiście, mimo to, że, że nic ze sztuką nawet nie mają wspólnego i, i mieliśmy, mieliśmy widzów, którzy mówili, że zajmują się pracą w szpitalu, pracują w korporacjach, studiują na wydziałach nie wiem, zarządzania i okazało się, że to też takich, doświadczyli takich metod właśnie takich metod, takich, takich manipulacji, manipulacji, które też są formą jakiejś przemocy, no, którą akurat w tym filmie chciałem przedstawić. No to pogadajmy sobie może, jak to jest być młodym twórcą i działać w takich dość intensywnych warunkach, bo tak, z tego co się dowiedziałyśmy, no to praca na planie trwała około 18 dni. Mieliście milion złotych budżetu i jakie to... To, to są spore ograniczenia, jeśli chodzi o produkcję filmową w Polsce i jak to wpływa na młodego twórca. Jak... Czy inspiruje do szukania ciekawych rozwiązań? Czy... No na maksa, na maksa. Na maksa inspiruje. Jest to, ja uważam, ja się mega cieszę że mam milion złotych. Ja nie wiem, kiedy będę miał milion złotych w kieszeni. Nie wiem, kiedy będzie mnie stać, że milion złotych wydać. Są dla mnie to dalej ogromne pieniądze. I myślę, że, że mimo to, że ja wiem, że ludzie pracowali za naprawdę minimalne stawki. Jakby wydaje się, że jak tak może się wydawać, że milion i tak podzielić na film, to że każdy coś zarobił. nie jakby tutaj naprawdę ludzie, znaczy to, było, to, były, to były naprawdę minimalne, minimalne stawki I, ale chodzi o to, że wszyscy robiliśmy to z pasji jakby trochę nie, nie zastanawialiśmy się nad tym że to ma być nasze źródło utrzymania nie, nie zastanawialiśmy się w jakich warunkach mimo to, że te warunki uważam, że były przyzwoite ale no było ciężko bardzo no bo, znaczy nie, nie ukrywam, było na maksa ciężko bo, no bo 18 dni zdjęciowych się zmieścić to, to rzeczywiście jest to wyczyn, ale ja po prostu wiedziałem, że muszę być bardzo przygotowany, muszę Mus, w, wiedziałem, że musi na mnie ekipa móc polegać, że, że, że muszę stwarzać przynajmniej takie pozory, nawet <śmiennie> tysiąca wątpliwości. Ale <śmiennie> to powiedział Steven Spielberg, który, który też mówił, że musi stwarzać takie pozory na planie. E, więc też czułem, że muszę, muszę po prostu zawsze, że, że jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, wątpliwość, to ja muszę znać odpowiedzi. Jeżeli ma wątpliwość, to muszę być w jakimś wsparciem. I że muszę wydaje mi się, że muszę dać przykład tego, że właśnie robię to z pasji, że nigdy nie jestem rozgoryczony tymi pieniędzmi, że nie narzekam, że nie narzekam na to, że mało śpię, że nie narzekam na to, że schudłem 8 kilo, że nie narzekam na to, że, że, że, że jest mało pieniędzy, że coś jest nie tak, że jest ciężko, tylko po prostu, że, że kurczę, że, że no i tylko raz, a, a my mieliśmy samych debiutantów na planie, a tylko raz się debiutuje, to zróbmy to tak, żeby, żeby wszyscy właśnie z full zaangażowaniem, full pasją w to weszli. I i to było coś takiego, no i to było coś takiego, co myślę, że się udało i co jest ciekawe dla mnie, że to się udało nie tylko przed zdjęciami, ale udoprowadzić do końca zdjęć, że ja widziałem, że ludzie, którzy byli zaangażowani w zdjęcia na przykład na początku tak trochę mniej, mhm. bo też nie jest tak, że wszyscy byli, to na końcu nagle widziałem, że naprawdę już, kurczy byli mega blisko i zależy na tym filmie, więc to było coś super i, ale... Ale to też jest tak, że ja, ja mam dosyć duży szacunek do filmu i nauczył mnie ten film tego, że, że to jest ciągłe balansowanie między pokorą a brawurą. Że ja muszę totalnie wiedzieć, kiedy być pokorny do jakby, tego medium gigantycznego, jakim jest film, a kiedy brawurowo w coś uderzyć, bo jestem do tego przekonany. I po prostu mam poczucie, że ja po prostu ciągle tak balansowałem, że o co walczyć, gdzie odpuścić, gdzie, gdzie się zaprzeć, że coś musi być, a gdzie powiedzieć, że możemy zmienić lokację, czy, czy złączyć dwie lokacje. Bo, bo oczywiście w sytuacji było tysiące, że trzeba było rezygnować z wielu osób, z wątków. Jakby. Więc, więc Wydaje mi się, że, że to jest takie kluczowe doświadczenie dla debiutanta. Właśnie ta e, pokora versus brawura w czasie tworzenia pierwszego filmu. I no i tak, i to, to myślę, że to tak, takie coś, co głównie nam e, przyświecało, tworząc to. Ale ewidentnie widać. W efekcie końcowym na ekranie, że wycisnęliście z możliwości maksimum, bo mówimy tutaj o ograniczeniu czasowym, finansowym, ale naprawdę tego nie czuć na ekranie. Głównie ze sprawą tej naprawdę takiej bogatej, nasyconej scenografii. Bardzo nas ciekawił symbolizm, właśnie w tym, jak kształtowana jest ta przestrzeń. No bo tak, mamy czapkę bohatera, którego wci wciela się Tomek Szuchat. Fantastyczna rola. Mamy cały strój Lady Macbeth, który też ma znaczenie, no i uprząż, uprząż, czyli taka bardzo istotna sprawa, więc to też było dla nas ciekawe, jak wyglądała ta praca na rekwizytach, bo mieliście ograniczone możliwości, ale jednak to wyglądało na bardzo mocno przemyślane, jak wykorzystać te ograniczone możliwości, jakie mamy do maksimum. E, tak, absolutnie. E, no, pamiętam, że temat czapki Tomka to był bardzo długi temat. <głos> Jeżeli chodzi o kolor i czy to ma być właśnie taka, to się nazywa, dokerka, czy, czy to ma być czapka z daszkiem. I w końcu padło jakby... No, że to jest, to jest coś takiego, co w, w pewnym momencie było jakimś takim, taka dokerka była jakimś takim właśnie e, symbolem jakiegoś statusu połączonego z, z właśnie z tą dziedziną sztuki, w której w, w, często ludzie, którzy związani ze sztuką tak nosili te czapki e, i, i to było coś, co, co wydaje mi się, że no właśnie takim tropem szukaliśmy. Chcieliśmy też, też dużo było tych różnych w, w ogóle modeli, że Tomek też dobrze w niej wyglądał, żeby... żeby Tomek może w czymś źle wyglądać? Tak, Tomek wygląda zazwyczaj bardzo dobrze ale w tej, w, tej, w tej, naprawdę było kilka tych, tych, tych czapek i tej wygląda najlepiej i też, też mi się podoba coś, co wyszło bardziej na ekranie, że rzeczywiście są takie sceny, że jest na przykład ciemno w pomieszczeniu, oni są, później my robiliśmy tak, że oni się zaczynają większość na czarną ubrani mm -hmm. i nagle tylko ta żółta czapeczka, że on się tak wycina tym, albo, że to, to było coś takiego, co, co rzeczywiście gdzieś bardzo mocno zagrało, że z jednej strony grało to jako, jako, właśnie jakiś status jego, z tym przychodzi, z drugiej strony grało jako coś, jakiś taki wyróżnik w tej grupie, że, że zawsze tą tą czapkę miał. Jeżeli chodzi o, m, o ten uprząż i pasy, to tak, to, to było dla nas super ważne, bo w pewnym momencie pozetacowaliśmy, że ta uprząż stanie się częścią tego stroju. A, że to, to gorset. że... Gorset. Tak, taki gorset, dokładnie. I, I wydaje mi się, że... I to było też coś, co nie wszyscy jakby to poparli, ale z kostiumografkami jak zaczęliśmy to, że to jest właśnie taki gorset, który właśnie ją trzyma, a z drugiej strony, na którym ona ma zawisnąć, niby daje bezpieczeństwo, bo jest to, bo jest to ten, ten gorset, który jest taki właśnie uprzążą bezpieczeństwa. Jakoś to, to wszystko się wydawało takie, no, mega właśnie takie po prostu na przecięciu czegoś i, i, i, to, też, i to, też, to też było tak, że ciężko nam było znaleźć ten strój Lady Macbeth i właśnie nagle w, w czasie przymierzania tych, tych dolnych części tego gorsetu to jakoś nam się też super skomponowało, więc ja też go bardzo lubię. Wydaje mi się, że on jest taki nowoczesny, wygląda jak taka zbroja trochę, A, to? że to jest takie, myślę, więc, więc to jest coś, co, co, co też było takie bardzo dla nas mocne, więc dużo, dużo rzeczy takich szukaliśmy w ogóle, bardzo dużo takich rzeczy szukaliśmy. To było tak, że też szukaliśmy to na indywidualnie z bohaterami, w ogóle tworząc tych bohaterów, jeżeli chodzi o ich y, przestrzenie, w których żyją, jeżeli chodzi o to, co noszą. Pamiętam, że Mikołaj Maczak na przykład w pewnym momencie powiedział, że Kuba chodzi na bosaka i nie nosi skarpetek. Mm -hmm. I ja po prostu, jak zobaczyłem, jak on zdjął te skarpetki, to on miał takie zielone buty, że jego kolorem jest ten, on już dużo, dużo w zieleni. Jak zdjął te skarpetki, to nagle zobaczyłem tą postać. I się okazało, że jak on na, na, na, na, chodził na bosaka po, po, na próbach w salach, to się okazało, że takiego coś zwierzęcego się w nim rodzi, mm -hmm. że on po prostu... on jest, jest taka, postać? taka postać jest, że jest taka zwierzęca. Te, to, te gołe stopy coś takiego właśnie stworzyły, co było... Co było co dla mnie w ogóle było, jak ja sobie myślę teraz o Kubie, to myślę gołe stopy i stopy, bez buty bez skarpetek. Więc, więc, więc dużo takich elementów właśnie, właśnie w rozmowach, w jakichś takich próbach wyszły, które, które potem albo właśnie dla mnie tak jak się stały jakimiś symbolicznymi, właśnie jakimiś takimi po prostu stemplami na tych postaciach, albo gdzieś, gdzieś je po prostu bardzo zbudowały. Tak samo jak ten papieros Anki. To, że ona sobie tego, tego pali tego papierosa i ten dym tylko tak mm -hmm. rozmuchuje w różnych przestrzeniach, gdzie nie można palić, że że z taką postacią która na to sobie pozwala. Mimo to, że nie można, że to też jej status pokazuje, że ona się nie przejmuje konsekwencjami, bo czuje się nad. Więc, więc to były takie różne rzeczy, których, których gdzieś tam szukaliśmy i w procesie, i w budowaniach, w procesie budowania postaci też. No tak, sam określasz swój film jako opowieść o wchodzeniu w dorosłość, i to o tym momencie właśnie przejściowym, już to wspomniałeś, że to jest ta chwila, kiedy zaczynamy konfrontować nasze marzenia z rzeczywistością i z tym, jakie mamy realnie możliwości. Ale wydaje mi się, że. Kluczowym pytaniem dla tej opowieści jest to, dlaczego mamy do czynienia z aktorami. Co jest takiego fascynującego w tym zawodzie, że wydało ci się na tyle inspirujące, że zbudowałeś wokół niego całą fabułę? Tak jak, tak, jak wspomniałaś, to jest tak, że, że, że aktorzy. Że ja chciałem powiedzieć o tym wchodzeniu w dorosłość i tą konfrontacją z tym światem i z tym. konfrontacją naszych marzeń ze światem. Mhm. I wydawało mi się, że w aktorstwie to się najmocniej odzwierciedla, że, że, że aktorstwo to jest. Że zazwyczaj jest tak, że aktorzy to są osoby, które od dziecka chciały być aktorami, że to są konkursy recytatorskie, szkolne przedstawienia. Potem przez, przez całą edukację gdzieś to aktorstwo jest tam z tyłu w głowie głowy. I potem dostanie się na studia jest jakąś ogromną obietnicą tego, że się będę spełniać w przyszłości, że te marzenia się zrealizują. I potem z każdym rokiem coraz bardziej, bardziej ta świadomość tego, że może jedna, dwie osoby właśnie będą się tak realizować, jak myślały, po prostu po prostu się, się rodzi ta, ta świadomość. No i nagle aktorzy zostają z niczym. I to był taki jeden moment, motyw. A drugim motywem jest to, że ja pamiętam, że jak moi znajomi, którzy byli na aktorstwie z liceum, z różnych środowisk, pamiętam, że oni zniknęli z życia na pięć lat. Było tak, że oni po prostu nagle się okazało, że w tygodniu się nie da z nimi spotkać, bo mają zajęcia od rana do wieczora, w weekendy mają próby i że ich nie ma po prostu. I, i, i, chciałem, to, i chciałem to pokazać, poświęcenie, ogromne poświęcenie i chciałem pokazać to, że to jest taki rodzaj jakiegoś takiego, to Mikołaj Maczek zawsze mówi, takiego klasztoru, do którego się zamyka. I że... I, I to jest, i to jest, i, i, i jak chciałem to też ująć w tym, jak ten film jest zbudowany. Bo, bo ten film tak na, opowiada niby o pięciu tygodniach z życia tych bohaterów, tej bohaterki, a tak naprawdę y, scenariuszowo śledzimy siedem dni, siedem nocy i bardzo płynnie widzimy, jak one przechodzą ten dzień w noc. On jest opowiedziany jak, tak bardzo płynnie, te, te wydarzenia mają tak naprawdę y, każde z siebie wynika bardzo mocno I, i tak naprawdę prawie czujemy, że one się klamkują, czyli że z jednego wchodzimy w drugie bezpośrednio. I pamiętam, że na etapie scenariusza ktoś zwrócił na to uwagę, że Korek, że widz się zorientuje, że to jest 7 dni, A my mówimy o pięciu tygodniach. Ja wiem, że nie, że się nie zorientuje, że po prostu wejdzie w tą historię, wpadnie w nią i po prostu i ten czas właśnie będzie tak dziwnie. takie nie... poczucie bez czasu w tej opowieści. Dokładnie. Ja I się to... nawet zastanawiałam, jak to, I... jak to długo trwa. I to, dokładnie, i ja, ja mnie mega na tym zależało, że już te dni się mieszają z nocami, że, że już my nie wiemy, czy, czy oni mówią, w, że minęło kilka dni, czy tygodnie, czy, czy tak, że to jest taki, taki obłęd tego tej powtarzalności, tego, że tego, że e, uczelnia, ta dodatkowa praca, spanie, uczelnia, do za spanie, nie mam gdzie spać, to muszę coś załatwić ze spaniem, że to jest, że to jest takie, to życie się wokół tego kręci, więc więc to było coś, co, co, co też to środowisko na maksa mnie zainteresowało w tym środowisku, właśnie takie odcięcie się od świata, żeby żeby właśnie dla, tej, dla tych, tego aktorstwa, dla tych studiów. No i ostatnio ten Macbeth, który który gdzieś tam od samego początku przyświecał temu pomysłowi. Nie wiem, czy teraz mam o Magbecie powiedzieć, tak? To Magbet był kolejnym elementem, bo ja nigdy nie chciałem... Um, yy, po pierwsze, ja, ja, ja nie jestem jakimś specjalistą od Macbeta. Jakby czytałem oczywiście Macbeth'a dużo, czytałem też różne e, m, analizy przy tym filmie, przy masę, przeczytałem przy tym filmie pięć przekładów Macbeth'a I było tak, że ja po prostu chciałem, żeby ten film, on, on, żeby to nie był Macbeth, nie był użyty. Bo wydaje mi się, że często wydaje się filmowcom, że wezmą jakieś duże dzieło literackie, wrzucą to film i to podniesie rangę filmu. Ja tego czegoś to tak totalnie nie działa. To, to, I to wtedy, i to bardzo łatwo z, i, widz, po prostu m, bardzo łatwo. Widzi, że to jest ściema, i że to jest użyte, i że to, że to jest plastikowe użycie. No i ja mega się tego bałem, że, żeby, że, znaczy, że bałem się, bo widziałem po prostu wiele razy na, na ekranie, że duże dzieła. Mm, Kultury właśnie z przeszłości są w taki sposób używane. No i, a, a chciałem, żeby ten, że ten Magbet jest fundamentem, że on się po prostu wrasta w ten film, że on jest zrośnięty z nim, że z jednej strony ja opowiadam zupełnie inną historię swoją, mam nadzieję, oryginalną, a z drugiej strony, że ten Magbet jest ogromną jego częścią, czy to na poziomie fabuły, czy to na poziomie odniesień, czy to na poziomie e, w ogóle sposobu kręcenia e, e, e, e, e, no i takich elementów, które były dla mnie ważne. I, i i to, co, a to, co w Macbecie w ogóle mnie najbardziej przyciąga, to jest to, że zawsze Macbeta się ocenia jako, jako sztukę o ambicji i jako tą bardzo brutalną, że krwi, krew. A mnie najbardziej interesowało ten, ta rola Fatum tam, tego losu, że, że Shakespeare pogrywa z Macbetem z, z, z właśnie z, z losem. I i Macbeth ma obiecane to, że, że dostanie tron. I to go napędza do jakiejś fali po prostu zbrodni, fali właśnie przelewu krwi. A u nas jest z drugą stronę, że Maja ma obiecane to, że nie ma tego fatum. Że właśnie nie ma losu, który ją ciągnie. I to ją napędza, że może sama. I to jest... I to jest coś, co ją napędza do działań, że właśnie, że, że nie ma czegoś takiego. Więc chciałem to odwrócić, ten model. No i drugie, co w Macbecie jest dla mnie bardzo ważne, to są te żądze, które tak, którym tak się bohaterowie kierują, że wydaje mi się, że to jest coś znamiennego dla młodych ludzi, że w tym wieku wydaje się, że wszystko poświęcą, żeby, żeby się realizować tym, co kochają, albo po prostu, żeby zrealizować swój plan. Tak jak to jest w Romeo i Julii, gdzie po prostu bohaterowie robią wszystko dla miłości, w Otello wszystko robią zazdrości, czy właśnie w Macbecie z ambicji. Jeszcze wracając do tych motywów, to... To właśnie to też ta ciasnota filmu i ten jego styl wizualny no też się bierze z Macbetha, bo Macbeth się rozgrywał tylko i łącznie we wnętrzach i tylko w nocy. Okay. I dlatego ja chciałem grać wnętrzami nocą, wieczorami, świtem i, i, i to, to miało też nawiązać do Macbetha. No i oczywiście te te warunki pogodowe. To jest coś, co, co w Macbeth jest bardzo mocne. Mgła, wiatr, deszcz. To u nas też jest, są burze. Jest wiatr w dźwięku bardzo mocny. I to są takie rzeczy, które chciałem też, żeby też wypełniły ten, ten cały film. A, tak słuchając tak, twoich opowieści o klasycznym Szekspirze, to też nasunęło mi się takie spostrzeżenie, że w twoim filmie też to bardzo wyraźnie widać, że bohaterowie chcą być tymi głównymi aktorami, podczas gdy mało który z nich zwraca uwagę na to, że właśnie te wiedźmy, te czarownice, które ukierunkowują bohaterów, są tym najważniejszym czynnikiem popychającym do, do działania i do, do zbrodni. To, to, to jest właśnie fascynujące, w jaki sposób, bo tam, o, o klasyce rozmawiamy bardzo często właśnie używając ich plastikowo, tak jak słusznie stwierdziłeś, albo na zasadzie, że o, nuda, trzeba, trzeba to znać, ale jednak ten sposób nowego odczytania, takiego bardzo nowoczesnego, współpracnego, jest też istotne, żeby to odpowiednio zagrało z, odbi z odbiorcą, z widzem. E, tak, dokładnie. I ja mam poczucie, że zawsze mm, Macbeth'a czytamy przez pryzmat właśnie ambicji Macbeth'a. Mm -hmm. I, że, i, I że to jest właśnie... To, za mało, to jest za mało. I, i, a ja sobie zastanawiam się właśnie to, co ty wspomniałeś tutaj, te wiedźmy. Ale że Lady Macbeth tak naprawdę jest jedyną osobą, która bierze tam sprawę w swoje ręce. Mm -hmm. I, I ona i, po morderstwie idzie po te sztylety zakrwawione, przynosi, jak Macbeth się boi. To ona jakby, ona prowokuje kolejne rzeczy. I jest zawsze strasznie bezwzględnie Oceniane jako czyste zło, jako a, sączące się zło, a, nikt, a, a z drugiej strony mamy o nim takie informacje, płynące z dramatu, że ona jest bardzo, bardzo skrzywdzoną kobietą, która walczy o siebie w tym świecie. Robi to, I, I robi to, co musi. I, jakby, i mam poczucie, że. że t... aktualne. Bardzo aktualne. I tak. to jest tak, że ona i że nikt jej nie, nie przepowiedział tej wielkiej przyszłości, a ona ją realizuje tak naprawdę. I, jakby, i, i wiadomo, że jest, to, że jest to bardzo brutalne, że, to, że jej czyny są nikczemne, ale chodzi o to, że spójrzmy na, na niej jako kobietę, która bierze sprawę w swoje ręce, bo, bo to ona kieruje Magbeta. I właśnie w tych najbardziej e, krańcowych sytuacjach to ona na przykład idzie po te sztylety. Więc mi się wydawało to takie niesprawiedliwe. No i ta tajemnica jej śmierci, że ona oszalała na końcu, mm -hmm. że się o, w, w z opowieści jest to, że ona się rzuciła z tej wieży, ale nigdy tego e, Szekspir nie pokazał. Śmierć Macbeta jest pokazana w dramacie, ale już Lady Macbeth nie I to mi wydaje nie mi się, że albo nie zasłużyła na puentę, albo właśnie e, Szekspir nie chciał decydować o i losach. No, no, no, to, no, przepraszam. Kontynuuj. Nie, nie, tak, tak, tak. Nie, bo tak właśnie teraz mi się nasunęło takie spostrzeżenie, że to jest też dowód na to, jak traktujesz doskonale materiał źródłowy nie jako coś użytkowego, coś, co ma być jakimś wabikiem na widza, ale rzeczywiście jako coś, wokół czego chcesz opowiedzieć historię, więc rzeczywiście wykorzystanie Szekspira Doskonałe. chciałbyśmy na moment odwrócić perspektywę, bo rzeczywiście ambicje, rządzę, to pasuje do aktorów kończących szkołę. Nie? No i rzeczywiście często jest tak, że w filmach o szkole aktorskiej, najczęściej no mówi się o, o szkole filmowej, przepraszam, mówi się o aktorach. A jak to jest z reżyserami? Czy reżyser kończący szkołę? Czuję podobną presję, trochę inna, inną, jakiś inny ciężar? Bo wiesz, no, przynajmniej my jako mamy takie skojarzenie, że oglądając filmy o filmie, najczęściej to aktorzy są w centrum. A jak to jest z reżyserami, kończącymi szkołę? Masakra. Ja, ja nie studiowałem w Polsce i wiem tak, że... No i skończyłem licencję, zrobiłem, nie w wieku 21 lat. Przyjechałem do Polski, no i no nie byłem reżyserem. Tak jakby mm. i... No i... I no, I no i tak, no i po prostu musiałem... Ja akurat miałem bardzo taką specyficzną e, e, tą ścieżkę, bo ja po prostu... Ja, ja wiem jedno, że ja po prostu chcę robić filmy. Ja po prostu Filmy wypełniają moje życie, ja chcę to robić i, po prostu, i, i, i zrobię wszystko, żeby to robić. I jest tak, że i takie miałem przekonanie, no teraz łatwiej to jest mówić i może jestem bardziej wiarygodny w tym, niż jak miałem 21 lat i nikt o mnie nie chciał słuchać. Ale, ale chodzi o to, że chodzi o to, że, że jest, ja uważam, że to jest coś takiego, że wydaje ci się, że masz jakieś narzędzia do opowiedzenia historii. Ale bardzo ciężko jest, y, nie, tak naprawdę w szkołach nie uczą jak to przekuć w film, mhm. bo, bo nie, y, y, studenci nie kończą f, y, szkoły filmowej z pełnometrażowym scenariuszem, a to, mhm. jest, to jest przepaść, w sensie krótki metraż napisać, a pełen metraż to, to jest przepaść. Mhm. W sensie można napisać 50 krótkich metraży, i, i nie mieć po prostu odwagi, że wejść w pełen metra, bo to jest ogromna różnica. Nie kończą z doświadczeniem produkcyjnym, nie wiedzą jak składać wnioski, e, nie, nie mają takiej świadomości, żeby spojrzeć na film szerzej. Czyli taka baza tak naprawdę. Taki, takiej bazy, w której według mnie się powinni uczyć. Jak ja mam przyjaciół reżyserów, którzy kończą teraz ludzką filmówkę, to ja ich o to na maksa cisnę, żeby uczyli się pisać wnioski, żeby zobaczyli sobie plan pracy, żeby zobaczyli kiedy co jest i też konsultowali ten plan pracy na zasadzie zakiwą, mm -hmm. kalendarzówki, to wszystko, bo, bo to super istotne, bo wtedy ja, ja muszę mieć świadomość tego, co się dzieje, żeby, żeby potem móc iść na kompromisy, o coś walczyć. I ja, ja I ta moja ścieżka właśnie była dosyć nietypowa, bo ja po prostu wiedziałem, że nikt tego za mnie nie zrobi, że nikt nie napisze na mnie scenariusza i że nikt nie wyprodukuje za mnie. Więc ja wyprodukowałem film kilka lat temu w metrażu fabularnych, gdzie tak naprawdę byłem też kierownikiem produkcji i drugim reżyserem. Więc nauczyłem się wszystkiego no, w tamtej skali, w ramach tego, co tam było do nauczenia. to Wydaje mi się, że wyciągnąłem wszystko, co było możliwe i pewnie nie miałbym takiej świadomości o tym, jak ten mechanizm działa, gdyby nie tamta produkcja. I tak samo ze scenariuszami. Więc więc ja mam trochę inne przygotowanie. Nie miałem takiej klasycznej drogi, że short, short, okay. dłuższy short w 30. kamunka, teatroteka i fabuła. Tylko miałem tak, że właśnie, że po prostu nauczyłem się innych rzeczy. I dzięki temu też byłem wiarygodny dla komisji w która przyznawała ten, te pieniądze. Więc myślę, że że te doświadczenia właśnie tego to co, to co tutaj wspomniałeś, że, że zazwyczaj mówimy o aktorach, bo, bo może jest to dla nas bardziej że jest to w jakiś taki sposób bardziej może plastyczne, może bardziej nas interesuje, że, że to jest jednak zawsze to są jakieś jakaś gra z maskami, że że, to jest że aktor i, tak wyżej, nie? A tak i a, a ale ja mam poczucie, że gdzieś ja doświadczyłem tych rzeczy. Mm -hmm. Na zasadzie ja nigdy takiej przemocy nie doświadczyłem, ale jakichś takich zawodów, Takich yy, za, zawodu nawet na, na własnych marzeniach albo na, na, tym, na swoich umiejętnościach, to wiele razy. I, i, i, i to chciałem dać tej maj, tej bohaterce. Mimo to, że na jej drodze stoi ktoś przemocowy, na mojej drodze stały jakieś zupełnie inne przeszkody. I to mogłyby być przeszkody wewnętrzne, mogłyby to być zewnętrzne, mogłyby to być osoby, mogłyby to być wydarzenia, które po prostu przynosiły mi, e, musiały, po prostu zmieniały się właśnie z jakiejś ogromnej motywacji, nagle w ogromne po prostu takie załamanie, że, że, że, nie, że nie, no ale za każdym razem trzeba było jednak się napędzać i walczyć o to, więc, więc to myślę, że mamy wspólnego i że ten świat reżyserski z mojej perspektywy do tego filmu i do tych aktorów. Tak, bo przemoc i jakieś przekroczenia, no, mają przeróżne konotacje i, i jakieś tam rodzaje. No i też trochę o tym jest ten film, dlatego w duchu bardzo się uśmiechnęłam, gdy, gdy opowiadałeś właśnie o tych pierwszych wrażeniach i, i komentarzach widzów, bo czytając recenzję twojego filmu trochę się tak zastanawiałyśmy z Bogusią, jak to jest, że no bez przesady 9 na 10 reżyserów stara się wpisać twój film wyłącznie w jakąś epokę po mitu, w przestrzeń szkoły filmowej, ale wiem, tak, tak jak powiedziałeś, tutaj chodzi o coś zupełnie szerszego, o to jak, jak manipulacje przenoszą się na prawdziwe życie. Jaki jest w ogóle Twój stosunek do takiej, takiej próby, może jakiejś takiej nahalnej wręcz wpisania Twojego filmu w taką przestrzeń stricte filmowo-szkoły filmowej? Czy no, to jest uniwersalność, nie? Czy, tak, czy to jest jednak uniwersalna historia? No, to jest mega ciekawe pytanie w sumie, bo jeszcze nie. W ogóle wszystkie pytania są mega ciekawe, bo chyba mało z tych pytań wcześniej było zadanych, a jak sobie zdajcie sprawę. Nie, nie, nie nas, ale teraz tutaj <laughs> nie zatrudniliłyśmy się zadowolenia. <laughs> bo, bo przeprowadziłem w ty, tym filmie w ciągu ostatnich trzech tygodni, chyba ze 30 rozmów, jak nie więcej, w sensie po kilka dziennie. Jeżeli chodzi o to, to, to jest tak, że moją intencją, i to jest coś, co powtarzałem od początku, e, od początku projektu, że to nie jest kino interwencyjne. Mhm. To nie jest kino, które ma, które ma się rozliczyć z tym zjawiskiem mhm. w szkół teatralnych. To nie jest kino... A recenzja, a recenzja tak. I tak. to nie jest kino, które... I to z innych obudek ja też zabrałem się za ten temat. Ja chciałem właśnie powiedzieć o marzeniach zostawionych z tym światem i, i tego, jaką cenę płacimy, żeby je realizować w, i, i. Temat tej, tej przemocy był dopełnieniem tego tematu, ale właśnie tak jak, tak jak to jest z tym Magbetem. Ja nigdy nie chciałem użyć tego tematu. Nie chciałem użyć tego na zasadzie, żeby, żeby to na przykład dało temu filmowi rozgłos, żeby to było, że, że to jest chwytliwy temat, mimo to, że zdajemy, zdawałem sobie sprawę, że jest to temat, który, który jest poruszany. I to też zostało gdzieś, gdzieś jakby sp sp sp spostrzeżone na, na rozmowie w pit ale też zostało docenione to, że jest w niejednoznaczny sposób pokazane. I, no, ale, ale, ale, mam tak, że, no, że ten film, y, że nie mam wpływu na jego odbiór. I jest tak, że rzeczywiście jest głównie, y, głównie y, y, czytany właśnie pod kątem jakby ty, tych e, aktorów i, i tego, co się wydarzyło na, na studiach aktorskich, ale dla mnie on zawsze był bardziej uniwersalny, y, i, ale z jednej strony był bardziej uniwersalny, a z drugiej strony zawsze był bardzo o tej bohaterce, że, że to mi bardzo zerzał żyć bardzo blisko tej bohaterki, że ja chciałem pokazać po prostu los jednostki jakiejś jednej bohaterki, z którą ja na Maksa się utożsamiam, której ja zawsze będę bronić, mimo to, że, że też ona balansuje i tą granicę często można ocenić, że przekracza, to ja zawsze jej będę Kibicować. Tak, przepraszam, widzę ci słowo, bo oglądałyśmy właśnie jeden wywiad, to chyba był wywiad z Gdyni, gdy um, pani, która z wami rozmawiała, um, powiedziała, o Maj, że jest bezwzględna tak i, po prostu, tak, i, i po prostu reakcja była przepiękna, tak widać było na jej, jej minę że, że, że aż ją cofnąło. dlatego super jest słyszeć też ciebie, że że właśnie bronisz, bronisz tej bohaterki. Tak, ja, ja jej na maksa bronię. Ona mnie na maksa wzrusza. I mi jest no, jej, na maksa gdzieś jest jej żal i że, i że ona i mnie wzrusza to, że ona tak walczy do końca. I nieporadnie, i takimi metodami właśnie dosyć nieporadnymi, ale że do końca po prostu w, w, walczy z. z i, i, to jest, I to jest coś, co ja mega lubię. Więc ja z jednej strony tak, gdzieś ten temat traktuję uniwersalnie, ale, ale myślę, że. Tak naprawdę chciałem po prostu opowiedzieć temat, e, historię tej Mai, tej dziewczyny, właśnie, której wydawało się, że. Ten los przechytrzy, że, mm. że nie będzie w czyichś rękach, że nie będzie nikt za decydować o jej życiu, o tym, czy zagrała, czy nie, a zostaje wciągnięta w jakąś grę, w jakiś labirynt, w którym się gubi, w którym i z czego musi po prostu w jakiś sposób wyjść, a wychodzi w taki, jaki wychodzi. Ciekawe jest w ogóle to, jak yy, yy, yy, płciujesz, yy, czy może inaczej, tak? jak, jak wygląda płciowanie przemocy w Twoim filmie. No bo tak, no bo w maj budzi się jakiś taki gniew, że ona. Nie, nie zgadzam się na to, żeby świat mnie tak traktował. Natomiast Kuba odpuszcza. I to było dla nas bardzo mocno zaskakujące, że jednak możemy mówić o tym, że mężczyźni trochę inaczej podchodzą do, do nadużyć. No bo często jest tak, że już trzymajmy się tej szkoły filmowej, że o jakichś przekroczeniach mówimy w kontekście aktorek. Natomiast ten głos męski nie był tak obecny w tej mhm. przestrzeni, więc ciekawa jest postać Kuby, że on odpuszcza, trochę się wycofuje. Tak, ja pamiętam, że też chciałem zrobić film o silnej kobiecie wśród słabych mężczyzn. I. Ale to, i to wynika z tego, że ja mi się wydaje wiadomo, że, że po prostu, że to wyszło gdzieś naturalnie, ale zdaję sobie w pewnym sprawie, w momencie sprawę, że tak jest i że po prostu to jest o silnej kobiecie wśród słabych mężczyzn i wydaje mi się, że to wynika jak tak zastanawiałem się nad tym no i ja, mhm. ja mam trzy siostry, zostałem wychowany w dużej mierze przez moją mamę, bo mojego, mój ojciec był raczej nieobecny, bo zawsze dużo pracował i wydaje mi się, że po prostu i, i wychowałem się gdzieś w takim środowisku bardzo silnych kobiet i że miałem bardzo silną e, babcię przeżywaną, moja mama jest bardzo mocnym charakterem moje siostry też i, i, i wydaje mi się, że to jakoś tak naturalnie wyszło, że tak, tak patrzę, a e, tak, tak patrzę po prostu na świat i tak go widzę po prostu i, i, i, i to, i, i to gdzieś tak. No I to gdzieś to też super, że, że to za, zauważyłyście, bo też w sumie nie padło to. A, a teraz sobie przypomniałem właśnie to, że gdzieś na właśnie czy w jakiś bardzo dawno pisałem, że to jest silna kobieta wśród słabych mężczyzn. Mhm. To porozmawiajmy jeszcze o manipulacji, bo to, że m, m, mężczyźni i kobiety reagują inaczej na pewne mechanizmy manipulacyjne, no to jest jakby oczywistością. Natomiast wydaje mi się, że twój film Prezentuję to także z innej, bardzo zaskakującej strony, bo zadaje pytanie o to, jak reagujemy na manipulacje powodu różnic ekonomicznych, różnic majątkowych, różnic statutowych. Bo mamy przecież postać Anki, która wywodzi się ze środowiska aktorskiego i mama jest znaną aktorką, więc ona ma jakby otwartą szerzej tę drogę, podczas gdy Maja i Kuba muszą no, ostro walczyć o swoje. Więc czy na tej płaszczyźnie też chciałeś powiedzieć coś wartościowego, coś nowego? E, tak, ja wiem e, tak, że... E... Ci bohaterowie, to co było bardzo moim założeniem, od yy, gdzieś... Yy od początku i od początku to było też gdzieś w trzewiach, a potem musiałem to nazwać, to było to, że Maja nie ma kontekstu jako bohaterka, że wszyscy pozostali bohaterowie mają kontekst. Tak jak wspomniałeś, Anka ma kontekst matki, aktorki, czy jakiegoś niedoścignionego wzorca. Kuba ma kontekst brata, jakiejś tragedii, którą przeżył. Piotrek ma kontekst bo rodziców bogatych, którzy są w stanie e, kupić bar i są w stanie i rozumiemy, że skoro Maja musi opuścić mieszkanie, jest to jego mieszkanie. Reżyser ma kontekst jakiejś e, e, tego, co się wydarzyło w czasie przygotowań do, do jego przedstawienia, a Maja nie ma kontekstu. My nie wiemy, z jakiej, z, y, skąd jest. Nie wiemy, nigdy nie chwyta za telefon i do niego nie dzwoni. I, I wydaje mi się, że to jest... Y, że Chciałem przez to pokazać takie, że, że ona jest w tym sama, bo świat jej nie rozumie. W sensie jest tak, że ona nie może zadzwonić do swoich rodziców. Możliwe, że ich ma, możliwe, że ich nie ma. Ale nie ma do kogo zadzwonić i powiedzieć, że stała się jej jakaś tragedia, bo oni by nie zrozumieli tego po prostu. Tego, o co ona walczy, jaka to jest dla niej stawka. Anka wiele razy przywołuje, że rozmawiała z matką. Tylko Piotrek przywołuje, że rozmawiał z rodzicami. A Maja nie ma z kim porozmawiać. I, I wydaje mi się, że często się czujemy tak na studiach. Szczególnie, jeżeli właśnie robimy coś, co co może być niezrozumiałe. A aktorstwo może być niezrozumiałe. I, I to było dla mnie bardzo ważne. I, i bardzo ważne było dla mnie to, że, że Maja właśnie, że Maja jest taką osobą, która właśnie, że... Że nie narzekając, walczy o siebie też na tym polu, bo pracuje, dorabia. Jak, jak to, jak reżyser to ciężko mówi, ciężko, ciężko haruje, tak. właśnie po, po, po zajęciach. Nie ma gdzie spać, to się przenosi do, do kolegi. I, i, I też tam jest taki tekst, który ja lubię, że, że w pewnym momencie, jak już pił tego kolegi, między nimi jest, dochodzi do, do jakiegoś spięcia i. i i jest między nimi rozmowa, taka, która ma wyluz, jakby to spięcie trochę spuścić z napięcia, w... W... ale, i na końcu tej rozmowy Kuba mówi do Mai, że możesz tutaj spać. A ona mówi, no tak, bo nie mam dokąd iść. To było no, być... i... Tak. I on, i widzimy w jego wzroku, że on wie, że ona nie ma dokąd iść. I że, a ona, no a ona no tak w takim momencie mnie na maksa wzrusza, na przykład tego pohaterka, że właśnie, że ona sobie poradzi. I że właśnie, a że też to pokazuje, jaka to jest ich relacja, jaka to jest ugruntowana znajomość, że oni się pokłócą, że, ale, ale już tyle się znają, tyle ze sobą przeżyli, że że no i nie wygonią się z mieszkania. Właśnie, bo to też jest historia relacji i tego, że mamy jakąś grupę bliskich sobie ludzi, którzy funkcjonują, te relacje są ugruntowane, mogą na siebie liczyć w mniejszym lub większym stopniu i nagle do tej grupy wynika obca jednostka, która rozsadza te relacje, wystawia je na próbę, manipuluje właśnie młodymi bohaterami. I chciałabym zapytać, czy od samego początku było wiadomo, że to będzie Tomasz Szuchart? Tak, to jeżeli chodzi o te relacje, to było dla mnie bardzo ważne, bo, bo aktorstwo jest bardzo specyficznym miejscem. Jakby, studia aktorskie budują bardzo specyficzny przestrzeń do znajomości. Bo to są osoby, które bardzo często są przed sobą bardzo obnażone. Bo się obnażają emocjonalnie, psychicznie, fizycznie, też, fizycznie tak? się rozbierają. Mm. Więc, więc tak naprawdę z, przy, fizycznie też, oprócz tego, że się często przez sobą rozbierają, to są wszyscy spoceni, zmęczeni, zaharowani. No, jeżeli ktoś studiuje prawo, to nie widzi swoich znajomych w takim stanie. Ani, mm. ani emocjonalnym, ani, ani mm. fizycznym. i i teraz chodziło o to, żeby zbudować tę grupę tak, że to było wiarygodne. I żeby, żeby, I żeby ta grupa... I tutaj to ciekawe, to ten casting mi też pomógł, bo ja tak jak zrobiłem casting, jak zacząłem robić casting, to to pomyślałem sobie, dobrze, to ja zintegruję tą grupę, tę czwórkę osób. Szybujmy, Tak Właśnie okazało się, że integracja przychodziła w zupełnie inną stronę, bo się okazało, że oni się świetnie znają. Mikołaj i Oskar mieszkali w jednym pokoju przez rok, pierwszy studiów. Ja o tym nie miałem pojęcia i pojechaliśmy na wieś Donel na cztery dni i się okazało, że ja muszę się z nimi zintegrować, bo oni między sobą się znają, przyjaźnią, wszyscy są z Krakowa, z AST w Krakowie i... I, i, i mieliśmy próby przez cztery dni. Ale wiadomo, że to, że się znają, nie załatwi tego, że, że to na ekranie będzie, e, będzie widoczne. I to, co było dla mnie takie ważne, że właśnie pokazać to, że to są znajomości, które miały wiele ran tam było wyrządzonych, ale one są zabliźnione. Więc są te rany, ale są zabliźnione. Jak Kuba żartuje z Anki, to ona kończy ten żart, mm -hmm. I, i, bo ona już go słyszała tysiąc no, razy. Tak, tak, tak. Ona go, jak, jak, jak, jak Maja mówi, że nie ma gdzie spać, to, to ona może stać u Kuby, mimo to, że są w piku konfliktu, ona grupa. więc, więc chciałem nabudować, że to było wiarygodne właśnie w takich dialogach, w tym jak oni do siebie się zwracają, że to nie są takie, że tam już nie ma, oni na siebie nie krzyczą. Oni już na siebie już dawno się wydarli na siebie, mieli kłótnie, mieli dramy, <laughs> mieli e, e, romanse, że to już wszystko przez za, za nimi było. By było. A teraz już tak, teraz to już jest takie uklepane. Ale, ale, ale dalej się z tego sączy, tak? bo są inne rzeczy, wchodzą i się sączą. I wchodzi ten reżyser, który tą grupę, która wydawałoby się, że ma zasklepiane te rzeczy, on wchodzi totalnie rozbija. Grając na ambicjach poszczególnych członków, grając na, na jakieś zazdrościach, na, na na ich emocjach, no, na, na, na, no i, w, i wykorzystując jakieś takie bardzo wyrachowane po prostu sztuczki, więc, więc, więc to, to, to bardzo mi zależało. Jeżeli chodzi o Tomka Szucharta, to to jest ciekawe, że... Bo Tomek na początku w ogóle miał, myślałem, że reżyser będzie z osobą starszą i myślałem o innym aktorze 65-letnim, żeby pokazać tą różnicę pokoleń. No i pamiętam, że rozmawiałem z operatorem i on zasugerował, że właśnie może nie, że może to powinna być osoba z młodszego pokolenia, żeby pokazać, że że to, może, że to będzie mocniejsze. Nie ma wieku. Że nie ma wieku. I się okazało, że to był, to był bardzo dobry pomysł. I Tomek i, i w wyniku różnych perturbacji Tomek trafił na, na, na, na trzy tygodnie przed zdjęciami. Ja nie miałem nikogo na reżysera i, i padł hmm. pomysł Tomka. Ja byłem wtedy, to było oczywiście... To było, w tak taki, przypadków więcej potrzebujemy... Tak, absolutnie. To się okazało, że dokładnie, że to są przypadki. Dla mnie ogromny stres, no bo na trzy tygodnie przed zdjęciami się wydawało, że wszystko musi być gotowe i powinniśmy być gotowi, żeby dnia wejść zdjęcia. To się okazuje, że taka, taka rzecz się dzieje? Ja z Tomkiem się znałem, bo już razem pracowaliśmy. On, on widział, jak ja pracuję na zasadzie, tylko nie jako reżyser, tylko właśnie jako producent i drugi reżyser. Spodobał mu się bardzo tekst i przyszedł na zdjęcia próbne, co było bardzo fajne, bo e, aktorzy jego rangi często nie przychodzą i mówią, że, że nie, no, że albo bierzesz mnie, albo nie. On przyszedł na te zdjęcia próbne. I, no I od razu po pierwsze dla tych młodych aktorów to było, dla nich to było jakieś marzenie, że z nim zagrać. Jak rozmawialiśmy właśnie e, na tych próbach dużo wcześniej z kim by marzyli zagrać, no, to padało często Tomek Szuchar, albo no, jakieś takie, no, no. Tak, że, tak, że, że to jest taka osoba, z którą chcieli zagrać. Właśnie czy to Miki Maczek tak mówił, czy Oskar Rybaczek, to zawsze to jest taka, taka osoba, z którą oni marzyli zagrać. I pamiętam, że z Tomkiem spotkałem się cztery razy przed zdjęciami, przeczytaliśmy scenariusz, czasami byli inni aktorzy, czasami nie. E, po prostu o intencjach i o tym, jak ten bohater, bo tak naprawdę mamy dwóch bohaterów, którzy bardzo balansują, Maja i Tomka. I, mhm. i te granice, kiedy oni Maja balansuje gubiąc się w tym, a Tomek rozgrywając. I kiedy on jest miły, kiedy właśnie przy, przekroczy trochę tę granicę w małym manipulowaniu, I musimy z Tomkiem to ustalić i przegadać to. Tomek też wpłynął na scenariusz, jakieś tam takie sugestie dał, które właśnie też ściągały stroje tego reżysera, na finał też wpłynął. I pamiętam, że potem chciałem z Tomkiem zrobić próbę znali z Tomkiem. No żeby zrobić, żeby co znaczy. I Tomek powiedział, że nie. I ja, oh. tak, ja miałem coś takiego, na początku się bałem tego, ale potem zapomniałem, że kurczę, no, że Tomek jest tak doświadczonym aktorem, wszystko przegadaliśmy i że może rzeczywiście ma rację, że to trzeba po prostu już przed kamerą, żeby ta energia się wytworzyła przed kamerą. I tak jak z resztą aktorów, my bardzo dużo przetwiczyliśmy i może też oni w tych scenach, przez to, że tak przećwiczyli, też ta wiarygodność tego, że oni się znają, się nabudowała, bo tam też w, szukaliśmy właśnie, jak, w jaki sposób oni do siebie się komunikują, do siebie, to, to z Tomkiem, no to on przez to też fajnie, żeby przychodzić do tej grupy, to bardzo na świeżo wszedł w te, w te sytuacje. Więc to było coś, co, co, co, co było na pewno, na pewno super, super właśnie doświadczeniem, że e, zupełnie innym aktorsko niż, niż, niż, niż pozostałe pozostała osoby, a z pozostałych osób każdy też zupełnie inaczej pracuje. Co też było dla mnie wielką lekcją, bo się okazało, że to ja muszę się dostroić do nich i to, że Mikołaj Maczak potrzebuje przed przed dziewięciu dubli, czy o czwartek najlepsze, bo potrzebuje właśnie tak wypełnić tą przestrzeń, tak się rozegrać, tak się rozpędzić. Angelika Smyrgała potrzebuje bardzo mało komentarzy, bo jak ja za dużo się jej powie, o Mikołaj Maczek zresztą tutaj za oknem idzie. Zapraszam. E, <grywa> <okres ac> <śmiech> Angelika Smyrgała potrzebuje bardzo jasnych komunikatów, krótkich, właśnie jak za dużo się mówi, to ona się gubi. Oskar Rybaczek potrzebuje właśnie rozmowy, ale bardziej o kontekście bohatera. A z Nelno to była praca ciągła przed planem i w czasie planu, bo szukanie, ciągłe szukanie, jakie mamy zaczepienie w poprzedniej scenie nakręconej, dokąd dążymy, właśnie na ile ta bohaterka jest w tym momencie i jakby... Jak ona balansuje na. To musieliśmy ciągle ciągle sprawdzać i, i no i tak. Jesteś wspaniałym rozmówcą, bo uprzedzasz nasze pytania, A. odpowiadając na nie już, już, już ze czasu, więc tutaj jest jakby ta kwestia. Więc Pozostajmy na chwilkę przy, przy Nel, przy Mai, bo tutaj hmm. możemy się zdradzić z tym, że miałyśmy już okazję rozmawiać z Nel przy okazji tak. danego poniedziałku akurat, bo to było na jesień zeszłego roku, czyli o utracie równowagi tylko nam pewne kwestie zajawiła, ale właśnie bardzo mocno zapamiętałyśmy to, o czym mówiła właśnie o waszej pracy, że yy, to było tak intensywne, że Nel yy, opowiadała historię z własnego doświadczenia, które potem znalazły się w filmie, więc ciekawe jesteśmy twojej perspektywy, czy miałeś od początku takie wyobrażenie o Mai, czy to jakoś się zmieniało w trakcie procesu właśnie pracy z mel, która jest absolutnie fantastyczną dziewczyną i Musimy powiedzieć, że byłyśmy naprawdę zachwycone jej dojrzałością i sposobem opowiadania o tej roli. No i tą fizyczną, tą fizyczną przemianą, bo Maja też się przecież przekształca fizycznie i to niby jest rzeczywiście malutki wycinek czasu, ale to widać jak ona tak tężeje, robi się karta. cudownie. To e, e, tak, się. super. To e, o, tak, no super. No dla mnie to, tam Maja i współpraca z to jest temat rzeka, ale postaram to się jakoś tak skondensować. <laughs> tak, ja, ja jak zanim dostałem pieniądze, e, na film, byłem w szkole Wajdy i tam była realizowana scena I pamiętam, że wysłałem treatment Nel i myślałem o niej jako Ance, bo ona jest bo Nel jest bardzo taka szybka jest w odpowiedzi, może być taka bezczelna i sobie myślałem, że znając jej poprzednie role, że zagra Ankę. Nel na tamtym etapie w ogóle nie wiedziała, że jej wysłałem to, żeby w tym grała, myślała, że właśnie po prostu jakiś rodzaj zaangażowania i pamiętam, że pamiętam, że e do momentu castingu właśnie byłem w kontakcie z Nel, że Nel bardzo się zaangażowała w ten projekt i wysyłała mi swoje spostrzeżenia z korytarzy. Dużo rozmawialiśmy i na etapie castingu wiedziałem już, że chcę ją kastingować na maję, bo po prostu wtedy po raz kolejny się spotkaliśmy. Ja zobaczyłem, że Nel wygląda bardzo, ma taką fajną, bardzo dziewczęco-dziecięcą urodę, mhm. a z drugiej strony ma taką sobie właśnie gdzieś Charyzm. pewność siebie i taką, taką charyzmę, dokładnie. I i pamiętam, że na castingach zazwyczaj byłem sam, też była czasami reżyserka castingu, a tego dnia, kiedy Nel była, była też kierowniczka produkcji i drugi reżyser. I pamiętam, że siedzieliśmy i właśnie Nel grała i po prostu, jak ona wyszła, to po prostu to się czuje. Na zasadzie, jak my na siebie spojrzeliśmy i wszyscy wiedzieliśmy, że, no, że to ona, że to po prostu ja miałem tak, że tak nie po prostu, jakbym się zakochał, tak? Wiecie, że to jest takie uczucie. Na zasadzie, że ja naprawdę, jak mówiłem jej, że, jej, że chcę ją wziąć, to czułem jakbym po prostu prosił dziewczynę o chodzenie. Że to było dla mnie takie zobowiązujące i na zasadzie tyle emocji we mnie było wtedy. I, I pamiętam i wtedy Nel już się włączyła na maksa i było tak, że mieliśmy zdjęcia próbne, czyli nie tylko castingi, tylko potem takie zdjęcia w czwórkach tych bohaterów, tych kluczowych i, i, i, i szukaliśmy tych bohaterów, żeby stworzyć tą grupę, żeby zobaczyć jak oni razem wyglądają fizycznie, jak, jak, jak ze sobą właśnie działają. I pamiętam, że Nel wtedy mogła sobie tą Maję testować. I, i jak już i, bo wokół niej chciałem zbudować tą czwórkę. I, i to było tak, że no my z Nel bardzo, bardzo dużo pracowaliśmy nad tą Mają. Na przykład to, na ile ona jest silną bohaterką na początku. Bo to, no to jest coś, co mi bardzo zależało. Kilka osób sugerowało mi korek, nie, ona musi być taką szarą myszką. Ja mówię, że nie. Ona musi od początku wiedzieć właśnie, czego chce. Że ona chce skończyć z tymi studiami, ona ma pozycję w tej grupie i to jest osoba, którą łamie reżyser. To nie jest szara myszka, którą reżyser łamie tam i robi to z niej. Oczywiste. Tak, to jest zbyt oczywiste. I taka bohaterka mnie... W sensie, takich było wiele i to nie była Maja. I to też wytrąca widza z jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa, bo my chcemy uważać, że my nie dalibyśmy sobą manipulować. Dokładnie. I dokładnie i to było coś... I właśnie dokładnie w takiej pozycji się Maję postawić. Że Maja jest, wydaje się być bardzo racjonalna na początku. Że kończy z tymi studiami, ma inny pomysł na studia, pogodziła się z czymś i, i chce mieć... Życie w swoich rękach, a się okazuje, że zostaje to wytrącone. I dla mnie to jest tragiczna postać, właśnie, że, że postać, której wydaje się, że ma to życie w rękach, że robi wszystko, żeby je mieć, zostaje tak traktowana. Więc to, było coś, co jest tu długo się zastanawialiśmy. Dużo oglądaliśmy filmów, referencji. Ja wiem, że często robiłem zdjęcia. Na przykład pamiętam, że ona kiedyś przyszła, jak się spotkaliśmy, to było lato, i przyszła w tybletach i białych skarpetkach w ko w z koronką, z taką falbanką. Mm -hmm. To się kurczę, że to jest maja, że maja właśnie z osobą, która chodzi w butach, w których można iść w błocko, ale ma tą falbankę tak. Na taką dziecięcą falbankę, wiecie, na skarpetkach. I że to jest coś takiego, co i w pierwszej scenie, jak tam ma ten telefon, to chodzi w tybletach i skarpetki białą falbankę. Bo wydawało mi się to takie właśnie, że z jednej strony jest hardą dziewczyną, ale gdzieś ta taka niewinność i wychodzi z tych skarpetkach. Więc to były takie rzeczy, które też obserwowałem właśnie Nel. Pamiętam, że taki charakterystyczny w takim charakterystycznym koczku takim chodziła, to mi się podobało, że to jest zawsze szybko spięte jakieś takie w biegu. Zawsze w biegu ta fryzura, mm. że Anka proste włosy, kok po prostu, tak, kok, tutaj po prostu każdy włos zapłany, <śmiech> żeby to było po prostu, że każdy włos zapłany, a Nel po prostu w Maja w biegu po prostu gdzieś tam sobie związała te włosy i spięła. I, jak, i, i to były takie rzeczy, które bardzo wpłynęły na, na tą postać, które właśnie widziałem na przykład w Nel, które, które, które <śmiech> potem tak się przeniosły, czy na właśnie um, czy na właśnie kwestie charakteryzacji, czy stroju. To, co w tej fizyczności, mhm. to, to, to wynika z kilku rzeczy. bo to, Na przykład pamiętam, że Nel wymyśliła, że paznokcie zapuści. Ja też nie wierzę, że to się uda. A się okazało, że w pierwszych scenach ma paznokcie, potem ten lakier schodzi. Mhm. I w pewnym momencie, jak już zostaje wyrzucona z tego przedstawienia, to e, pociera wbrew e, e, i ma już takie bardzo długie paznokcie. I naprawdę ma takie nieobciąte Czarnica. paznokcie. I to się robi dokładnie. I się robi w niej coś takiego mrocznego, ale też takiego Takiego, no, tak, no, takiego też zwierzęcego, gdzieś takiego dziwnego. I to było, to było bardzo fajne, bo to też ten motyw, że ona jak pociera e, głowę, to w pewnym momencie ja zacząłem, że ona coś takiego zrobiła drugi raz i prosiłem ją, żeby to żebyśmy szukali momentów, kiedy właśnie Nel Maja pozostaje sama ze sobą. I, i wtedy właśnie w jakimś takim skupieniu, że według mnie jest bardzo skupiona bohaterka. I, i, i, I na przykład ten motyw. Z tym wyprostowaniem też, że jakie buty ma, żeby ją wyprostowały. Że właśnie, że jeżeli, wtedy chodzi na takich wysokich butach, na obcasach, nagle z wysokości Anki, czy Angeliki, no to że jest od niej sporo niższa. Ale to też powoduje, że ta postawa. Ten, ten gorset łapie i tą postawę. Więc tak, dokładnie. Więc to jest coś, co... To są takie elementy, o które myśleliśmy właśnie, żeby... Żeby, żeby budowały tą postać. Ale to też działało na inne postacie, na Ankę na przykład. Że Anka w momencie, jak już jest pewna siebie, ma, ma tą rolę to na przykład ma bardzo luźne koszulki, że to już jest niby tak niechcenia zakłada, mm -hmm. że już nie musi mieć, nie bo, musi tak, bo wcześniej miała mm -hmm. tak, że miała bardzo takie, takie przyciele, takie dresowe, bardzo takie la lateksowe mm -hmm. prawie, a potem nagle ma takie luźne koszulki, bo Anka z kolei już nie musi się spinać. Rozpuszczone włosy, więc to tak szukaliśmy, żeby tych, tych jak ty się. <laughs> tak, no staraliśmy się, że to było tak, no przemyśleć to wszystko. Tak, i to naprawdę bardzo działa i yy, nawet to jest zaskakujące z perspektywy widza, jak niektóre rzeczy, takie właśnie przypadkowe. Niby się widzi to na ekranie i ma świadomość pewnych, pewnych kwestii, ale dopiero kiedy zacząłeś o tym opowiadać, to złapałam się na tym, że to faktycznie widziałam i Zbudowało mi to postać, chociaż nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy. To zostawmy na razie właśnie Maję i te wszystkie cudowne rzeczy, bo e, chciałabym sformułować pytanie cytując coś, co powiedziałeś w jednym z wyciągamy brudy. Ja, Wycią... Bardzo dobrze. <laughs> dobrze. Największym błędem polskiego kina jest podział go na dwa bieguny: kino artystyczne i kino komercyjne. Czy nadal tak uważasz? Czy coś się zmieniło i dlaczego w Twoim odczuciu ten podział jest zjawiskiem, które Ci przeszkadza? No, nie przeszkadza. Mi przeszkadza. Mi przeszkadza, dlatego, bo, bo ja, dzielę filmy na, ja dzielę filmy na dobre i na złe, a tak naprawdę tak kiedyś dzieliłem. I se, ja jestem w ogóle fanem kina. Jestem w ogóle fanem kina. I chodzę na wszystkie rodzaje filmów. I chodzę na animację Pixara, chodzę na kino nowo-horyzontowe, chodzę na przeglądy klasyki, którą uwielbiam. Chodzę na DKF-y, chodzę na nowości, chodzę na nowości polskie, chodzę na blockbustery i chodzę na y, posłuchanie. I jest tak, że i, i ja nie lubię dzielić kina na artystyczne i, i komercyjne. Jakby ja w pewnym momencie sobie myślałem, że dzielę kino na, na to, które jest dobre, które jest złe. A teraz tak naprawdę to, co ja szukam w tym momencie w kinie, na tym etapie, to jest jakiejś takiej prawdy twórczej. I mam takie, mam takie poczucie, że na przykład ja lubię kino eksploatacji lat 60 i 70 <śmiech> bo jest to bardzo szczere kino jest to A ostatnio byłem na filmie Faster Pussycat w Kinotece więc był wspaniały pokaz miesiąc temu mam jeszcze godzinę? mam rozmowę kino Coś, musimy się Dobrze. do czegoś przyznać, bo korku drogi rozmawiasz z kobietami eksploatacji. Ja wiem, nie, to wiem, wiem, ale ten kinomisja jest. Jest ja związana z tym, A, bo ja oczywiście wszystkie mamy, wszystko mamy. A pierwszy, pierwszy, pierwszy Tom mam chyba w trzech egzemplarzach, bo wiedziałem, że za chwilę będzie warty dużo pieniędzy, więc zapagowany jeszcze. Mam wszystkie naklejki, wszystkie plakaty, wszystkie czytałem. Bardzo jestem fanem tego Zina. O, to teraz ale... to już w ogóle nie wiem, co ale, ale odnośnie właśnie tej, tej mm -hmm. prawdy, to właśnie chodzi o to, że to był... Ja mam poczucie, że... Tamte kino powstawało z jakiegoś takiego prawdziwego zrywu, pasji, ogromnych ambicji, potrzeby i że, i że naprawdę, że oni traktowali, że to kino jest większe niż życie i że, i że naprawdę i że to było często nieudolne, często im nie wychodziło, często było bardzo tanie, często było bardzo szybko realizowane, ale te ambicje były ogromne, żeby, żeby zrobić coś mocnego, coś szokującego, coś właśnie takiego świeżego. A dzisiaj mamy także jednak te, te, te filmy nastawione, jest dużo filmów wyra wyrachowanych, i czy to w tych kinie artystycznym, które jest wyrachowane, i, i jakieś takie e, co się nazywa festiwalowym, co, i w tym kinie komercyjnym, które jest nastawione jedynie na zyski. I, i to jest problem, bo tamto kino było na przykład nastawione na zysk, to byli ludzie to byli prawdziwi biznesmeni, ale którzy za tym stali, ale chodzi o to, że to był kino, który był bardzo szczere w tym, że, że, że właśnie w tym łamaniu tego tabu, w tym przekraczaniu tych granic i to mi się na maksa podoba. I ja po prostu ja się coraz bardziej robię wyczulony na to, czy... czy na fałsz, nie? Na fałsz, na fałsz. I to jest coś, czego ja, ale jest wiele komercyjnych filmów, które są po prostu bardzo prawdziwe i wiele artystycznych, które są strasznie fałszywe, więc ja... ja, Ja... Tylko chodzi o to, że chyba ostatecznie wszyscy tego szukamy, co nie? Trochę tak, no tak. prawda? I... Proszę ty... ja nie, Nie, proszę, ty... <śmiech> nie bo w... śmiać mi się chcę, bo po raz kolejny uprzedziłeś nasze pytania, bo chciałyśmy Cię bardzo zapytać o tą kinofilię, która gdzieś tam <śmiech> wpływa na to, co tworzysz, no bo jesteś współwłaścicielem Amondo, prawda? Miałam ogromną przyjemność być w Amondo, pokazywać jeden z moich ulubionych horrorów na vhs z Pawłem fryzurą, także... także ja wizytę w w tym kinie wspominam naprawdę wow. Zapraszam, absolutnie zapraszam okay, was. Tak, ta salka na dole z vhs to jest po prostu mistrzostwo świata. I, i słuchając ciebie teraz totalnie rozumiem, dlaczego Amondo wygląda taka nie inaczej, jako taka metka właśnie tego kina plugowego, pogardzonego. I, i, I rzeczywiście świetnie słyszeć z perspektywy twórcy który patrzy na kino eksploatacji, kino niskobudżetowe, skrajnie niskobudżetowe, jako coś yy, właśnie punkowego, coś mm. inspirującego. Yy, I chyba ta kinofilia też miała wpływ na Twój debiut, prawda? No mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Yy, no, absolutnie nie, nie chciałabym tu jakichś porównań, czy, czy, <śmiech> czy nie wiem, zostawiać Twój film kosztem innego, bo generalnie my tworząc różne rzeczy zawsze wychodzimy z założenia, że... Każdy film ma własną tożsamość, ale tutaj bardzo nam się skojarzył twój film z Czarnym Łabędziem. Mm -hmm. Także tak czuć było, że ten horror chyba ci w duszy gra. Tak, ja mam także, że w ogóle myślałem na początku, że utrata będzie horrorem. Potem właśnie miałem poczucie, że będzie thrillerem psychologicznym I, i to, co mnie najbardziej inspirowało, to nawet bardziej to, co wstecz nawet, bo ale też, też, to, co inspirowało Aranowskiego, więc możliwe, że, że, że, z tego to wynika. No mnie bardzo Polański inspirował przy tym, przy wstręt dziecko Rosemary. Ja w dziecko Rosemary. To, jak te bohaterki właśnie, jak one, jak jesteśmy w nich blisko, jak, jak gdzieś tam wiercamy się w ich myśli, jak się z nimi gubimy w tym, jakby te przestrzenie, jak za nimi podążamy jak to wszystko też takie hermetyczne jest i że, że one te, te przestrzenie ukraińskie coraz bardziej one Dusza. okalają i duszą tych bohaterów. I to jest coś, co mi się na maksa podoba. Uważam, że on ma niesamowity styl i właśnie taką jakby umiejętność właśnie tego, że te, te postacie w tych przestrzeniach i, i to m, cała sekwencja chodzenia w, w tym mieszkaniu w dziecku Rosemary, czy właśnie w stręcie, ten korytarz, który po się wydłuża, wskraca. To było coś, co, co było dla mnie dużą inspiracją. Dużą inspiracją dla mnie też było Giallo, co nikt. Ma właśnie tak, to, to pamiętam, że ktoś w ogóle to e, mówił, że co? Jak to działo, Jak ja pokazałem referencje wizualne, e, no szczególnie Dario Argento, Opera, e, e, Głęboka Czerwień, że to, to one też, on w ogóle taka teatralność tego diallo. Tam z kolei nie, tam tutaj ten motyw, który w utracie się udało może to, tak troszeczkę, to to, że, ten, że te przestrzenie w tym gi Giallo często żyją, że one są też bohaterami Te w operze, ten, ten budynek, że często w Giallo jest tak, że te budynki też są, no ja chciałem, że tej przez te liny, które, że, to, że to jest coś takiego, że ten budynek też, ten teatr jako, jako ta spuścizna, jako ten właśnie te mechanizmy, to wszystko, ten, te koładki, te, te, to żeby to też tak zagrało, bo w dzialo też często, często takie... takie takie są, takie są po prostu w ramach historii zabiegi, więc, więc to były takie dla mnie referencje. Oczywiście Czarny Łabądź, ja chciałem oczywiście odejść od tego w tym, że ja nie chciałem pokazywać dwoistości duszy bohaterki na zasadzie, że jest dobra i zła. Tylko ja chciałem bardziej właśnie powiedzieć o tym fatum, o walce o sobie, o mechanizmach manipulacji, właśnie trochę in inaczej. Ale oczywiście jakby tutaj też, tutaj też ten film na pewno... No tak, no jakby też jest, też gdzieś, gdzieś, gdzieś taką inspiracją był. Ale dla mnie też był bardzo dużą inspiracją Birdman, bo Birdman jest... Ja, ja w ogóle miałem tak, że Birdman na mnie zrobił ogromne wrażenie. Jak wyszedłem z kina z Birdmana w Atlantiku, to sprawdziłem, że za pół godziny grałem go w kinotece i poszedłem po pół godziny w kinotece pod rząd. Bo miałem poczucie, że... To Dokładnie. I ten rytm. Ten rytm tam. I to, że to, tam to jest komedia. I, I ja mam tak, że... ja w każdym momencie utraty, kiedy dawało się wyciągnąć coś komediowego, wyciągałem to. Czy to jest to są mini rzeczy, które wydaje mi się, że widz podświadomie łapie na zasadzie jakichś konwencji, że może się nie śmiać z tego, ale że, że jeżeli Maja przechodziła przez korytarz i się potykała, to ja brałem tego dubla, że się potyka, że pokazać jej niemoc, że to jest. Że, że że, jak na przykład nie wiem, opiera się o szafę, oni wywołują duchy, no to ten, ten spisk tej szafy jest po prostu na maksa mocny, jak w jakimś właśnie, a tutaj oni wywołują duchy, a tutaj pisk szafy jak z horroru po prostu. Szafa po prostu jakby, to była gdańska szafa z jakiegoś medium, po prostu Koprowicza. I chodzi o to, że i takich rzeczy szukaliśmy, żeby właśnie, żeby, żeby też przełamać tą... tą to, tą mroczność tego filmu, tą, to ja pamiętam, że my się z, ja z montażystą, się na montalu ciągle w, śmialiśmy po prostu, że, że były takie momenty, że po prostu budowaliśmy te sceny, że były jak najbardziej komiczne. Oczywiście to jest, to jest tak <grym> potem opakowane, ale, ale wydaje mi się, że, że, że, że przy którymś oglądaniu można to dostrzec, że tam jest bardzo dużo komicznych rzeczy właśnie w potraktowaniu tej, tej, tej bohaterki, tej jej niemocy, tego, jak ona walczy, jak właśnie z takim uporem walczy, to, to też taki element, że, że też tak na to patrzyłem. Postać grana przez Oskar, rybaczka, Piotra. To też, też przecież jest taką postacią, która po prostu jest y, gdzieś tak, y, tak przekonana o swojej racji, tak o, o niej że walczy, jest raka, że jest korekatura, że, że jest zabawne. I, I to jest coś, co było niesamowitym dla mnie doświadczeniem. Pamiętam, że jak teraz szczególnie w kinotece był pokaz i było 270 osób, ja byłem na pokazie, to że to było tak, że to, to napięcie tak rośnie, rośnie, rośnie, rośnie, rośnie i to czuć totalnie, że on rośnie. I nagle jest właśnie jakiś taki motyw rozluźnienia i widzowie już mają na, nadzieję, że to jest ten moment tego odpuszczenia, i, i jest jakiś śmiech na sali, jest, jest jakiś taki, yy, taki taka ulga, a nie, dalej ciągniemy to napięcie. I, I jest jakaś taka właśnie ten moment, kiedy się wydawałoby, że, że, że już opuszczamy, a nie, i nagle, nagle dalej czuć, że ta sala się zasysa. I dopiero gdzieś tam później jest ten, i, i szybko napięcie. Więc my to napięcie bardzo, bardzo tam chcieliśmy yy, no, je dawkować, nim pogrywać, właśnie. Yy, to było coś, co było super istotne dla nas w montażu. Szkoda kończyć. ale ogromny oddech taki ciężki, bo wiem, że niestety nasza rozmowa nie będzie trwała wiecznie. A bardzo byśmy chciały przegadać z Tobą jeszcze długie minuty na temat fajnych filmów. Ale no, do go trzeba, tak. trzeba kończyć, więc jeszcze dwa ostatnie pytania. Utrata równowagi to jest też taka historia o tym, że niewinność jest skalona przez manipulację. Utrata równowagi to jest też historia kompleksów i tego, że pomimo jakiejś takiej pozornej pewności siebie, to my mamy w sobie jednak jej brak i szukamy jakiegoś takiego potwierdzenia swojej wartości. I tak patrzę na Maję i patrzę na Ciebie teraz, jak jesteś pewny w opowiadaniu o, o swojej wizji i o swoim filmie, który, który przygotowałeś i chciałabym zapytać Cię, czy czujesz się dumny? I czy czujesz się bardziej pewny siebie i czy patrząc na losy tej bohaterki, to też dało ci to coś takiego budującego właśnie? Eee... No, nie czuję się bardziej pewny siebie, ale mam do siebie większe zaufanie mm, po tym filmie. Mm. Tak, że bardziej bardziej się ufam, bo wiele razy w tym filmie musiałem na maksa walczyć o różne rzeczy, które później się okazywało, że ludzie, którzy uczestniczyli w tym procesie czy nie, że na maksa chwalili. I to się czy, czy w tak naprawdę w większości rzeczy, o które walczyłem. O casting, o muzykę, o format nagrania w taki ciasny, o scenę pierwszą, którą dokręciliśmy po pół roku. To były takie rzeczy, o których musiałem walczyć, musiałem... Musiałem o nie. To były takie rzeczy, które po prostu wiedziałem, że nie mogę odpuścić. I, i, no i z tym formatem jest dosyć ciekawie. Bo pamiętam, że z operatorem rozmawiałeś, że do mnie taki format 4 na 3. I dzień przed zdjęciami mi powiedział, że korek, że to może zły pomysł. A dzień przed zdjęciami to jest najgorszy moment, żeby, żeby po prostu podważyć coś. tak. I, i powiedział mi, że zróbmy 16 na 9, kaszety dodamy. I, że... I, ja, I ja w tym całym szoku powiedziałem, że tak że po prostu że po prostu już miałem tyle rzeczy na głowie, tyle rzeczy się waliło i sobie myślałem, że dobra, to jeżeli operator tak mówi, to to, że tak zróbmy, że może rzeczywiście to jest za bardzo ryzykowne, żeby to był taki kwadratowy format. I pamiętam, że mm, potem y, kręciliśmy, kręciliśmy i, i ja w pewnej nocy sobie zdałem sprawę, że zrobiłem wielki błąd w styczniu, mhm. że zrobiłem błąd, że to, że ten film będzie lepszy po prostu, że będzie w tamtym formacie takim, jakim rozmawialiśmy, jaki miał być. I że po prostu i że dałem się y, po prostu Złama, złamać to mocne słowo, no ale jakby w ostatnim momencie, w najgorszym momencie, bo w dzień przed zdjęciami, kiedy, kiedy właśnie, no i, i, i powiedziałem technicznie, w takim razie dajemy kaszet lewa, prawa, strona. I operator powiedział, że nie, że, że czy to dobry pomysł. Ja powiedziałem, nie wiem, spróbujmy. I zaczęliśmy kombinować z tymi kaszetami. No i się okazało, że to jest lepsze. Się jest lepsze, bo jeszcze bardziej się dzieje dostaje ten film duszny, jeszcze bardziej hermetyczny, jeszcze bardziej te portrety grają. I to było coś takiego, co było dla mnie dużą nauką, bo się potem wszyscy mówili nagle, że moi znajomi reżyserzy, że ten format bardzo dużo daje, że właśnie że jeszcze mocniej skupia wokół tej bohaterki, jeszcze daje poczucie takiego właśnie, że to wszystko ją ot, o, otacza. Więc to było na przykład taka rzecz. I i więc, więc na pewno y, nie, myślę, że nie mam w, w, więcej pewności siebie, ale na pewno <laughs> y, na pewno bardziej sobie ufam. Na zasadzie takiej, że... No, że... Ale tak jak mówiłem na początku, że to jest właśnie dla mnie balansowanie między tą brawurą a pokorą, że ja mam dosyć duży, dużą pokorę do filmu jako do medium, jest to potężne medium, widzę, że dużo ludzi nie ma do niego szacunku, że robi to bez szacunku, a mi, mi się wydaje, że trzeba jednak robić z szacunkiem, bo, bo, bo też nie jest to łatwe, Jest to wymaga ogromnej ilości pracy, dużych nakładów finansowych, i więc, i, więc wydaje mi się, że trzeba mieć do tego szacunek. No ale chyba to ryzyko popłaciło, bo potem pokaz na festiwalu w Budyni i 17 minut owacji, no to, to jest jednak budujące. To powinieneś być z siebie dobrze. <grymne> <grymne> Tak, ale jest tak trochę, że, że kurczę, skończyłem już tą utratę, ona jest, ona jest zrobiona. I, I że ona, i że, że pewnie ka każdy kolejny film to będzie kolejna wielka lekcja. Może będzie to utwierdzanie się w tych lekcjach, które wziąłem z utraty, może to będą nowe lekcje, i muszę i, i, i to jest tak, że, że, no, że, no, że jeszcze pewnie mam masę do nauczenia się, jeżeli w ogóle ten proces się kiedyś skończy. myślę, że nie, więc, więc wiem, że następny film będę miał znowu wiele wątpliwości i znowu wiele pytań. I, Zaufaj i... No bo trochę będziesz musiał też sprostać tym oczekiwaniom, które nałożyłeś sam na siebie tym filmem, prawda? Yy, tak, no to, to, yy, to myślę, że, że są, ale nie czuję presji. Bo, po prostu, bo po prostu mam poczucie, że yy, nie czuję tej presji, bardzo dużo osób nie pyta o tą presję, bardzo dużo osób pyta, że ten drugi film jest przeklęty, że no. dużo osób tak mówi, ale ja po prostu wiem jedno, że ja zrobię go najlepiej jak umiem i mega szczerze ze sobą i niech to, nie, może będzie gorzej przyjęty niż utrata, ale, niech be, ale przynajmniej żeby był szczery, bo właśnie wydaje mi się, że to gubi twórców, że próbują coś udowodnić drugim filmem, przypodobać się publiczności, no. pokazać, że operują, nie wiem, większymi budżetami, no. większym no. rozmachem, ja nie muszę tego pokazywać. Ja, mogę, ja po prostu jeżeli bym na przykład uznał, że drugi film ma być turbokameralny, jeszcze kameralniejszy, to, to czemu nie? Po prostu to, co mamy teraz, już na, pracuję nad drugim filmem, ale, ale mam tak, że właśnie nie mam tak, że, że, że, że muszę udowodnić. Po prostu chciałbym, chcę zrobić coś, co czuję, i na zasadzie to czuję, i, a zrobię to po prostu najlepiej, jak umiem. Czyli trochę ta spetność siebie wybrzmiewa w twojej wypowiedzi, ale taka zdrowa, motywująca, czyli nie, nie, nie taka megalomańska, prawda, także życzymy ci bardzo, bardzo mocno właśnie trwania w tym, w tym uczuciu i, i powodzenia z drugim projektem, no a tymczasem utrata równowagi 9 maja trafia do kim? Jeszcze ostatnio. Tak, powiem. wiem. Dlatego my na antenie Radia Kapitał będziemy słyszeć się chyba niedługo przed premierą. Więc i to pytanie zadajemy wszystkim naszym hmm. rozmówcom, więc ale to bardziej jest... jesteśmy ciekawi ale Twoje tak. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z kimś, kto Twojego filmu nie widział. Jest tuż przed 9 maja. Jakie byłyby trzy słowa, jakimi byś zareklamował utratę równowagi? Trudne się wylosowało. No bym powiedział e, napięcie, e, zaskoczenie i pasja. Przepiękne podsumowanie i wydaje się nam, że ujmujące to, co w utracie równowagi się znajduje. Tak. Bardzo dziękujemy za ten film, dziękujemy za rozmowę i trzymamy kciuki za powodzenie w konkursie polskich filmów tutaj na Mastercard w kamerze. Bo no myślę, że... Jakieś szanse są? <laughs> e, bardzo, bardzo dziękuję. Ja myślę, że tych szans raczej nie liczę. Trzymam kciuki za Nel, bo też jest nominowana, ale Grównie. no zacznę, tak. Głównie za Nel, tutaj trzymam kciuki. To mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce przy okazji twojego drugiego projektu. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Zatrzymałeś? Zatrzymałeś? Zatrzymałeś, do?